Cześć moi drodzy, jak się macie? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Piotr i zapraszam was na podcast po polsku. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, że wszyscy są zdrowi. Jeśli ktoś choruje, to życzę zdrowia. Życzę jak najszybszego końca choroby. Dziś będę mówił do was trochę ciszej, bo sam mam problemy z gardłem. Ostatnio dopadła mnie... Jakaś choroba, jakaś infekcja i nie mogę się wyleczyć Ale mam nadzieję, że już niedługo wszystko będzie w porządku Tu w tym podcaście chcę opowiadać wam różne ciekawe historie, ciekawe rzeczy Wydaje mi się, że często kursy języków obcych są dosyć nudne A uczący się są traktowani hmm, powiedzmy jakby byli dziećmi Szczególnie dotyczy to kursów na poziomie początkującym Ja myślę, że nie musi tak być Nie chcę, żeby tak było Słuchają mnie osoby dorosłe, bardzo inteligentne Czasami znacie kilka języków Język polski nie jest pierwszym językiem, którego się uczycie mm. Nie chcę traktować was jak dzieci Zawsze chcę uniknąć tego tonu nauczyciela tonu człowieka, który wie lepiej. Nie chcę być dla was nauczyciele, ch nauczycielem. Chcę być dla was przyjacielem, który zna język polski i który pomaga wam w jego nauce, opowiada wam ciekawe historie. Dlatego, jeśli macie jakieś pytania, to nie krępujcie się i piszcie do mnie. Przy okazji, znacie to wyrażenie nie krępuj się? Używamy go, żeby zachęcić kogoś, na przykład jeśli chcemy kogoś poczęstować, jest naszym gościem i chcemy gościa poczęstować czymś, to mówimy bierz sobie ciasteczka, nie krępuj się. Bardzo często używany zwrot na pewno warto zapamiętać. Także nie krępujcie się, piszcie do mnie, jeśli macie jakieś pytania. Tak to jest, że bardzo często w szkole uczniowie boją się pytać. Myślą, że jeśli czegoś nie wiedzą, to jest to coś bardzo złego. Zauważyłem, że czasami, kiedy piszecie do mnie, to nawet przepraszacie za błędy. To mnie czasami bardzo śmieszy, ponieważ to jest oczywiste, że robicie błędy. Przecież dopiero się uczycie, bo to tutaj jesteśmy. To jest ciekawe, że w szkole każe się uczniów, którzy robią błędy Jeśli zrobię błąd, to dostanę złą ocenę, dostanę karę Czy to jest normalne? Oczywiście, że nie Pomyślcie tak, wasze dziecko uczy się chodzić Dzieci czasami się przewracają Kiedy są bałe, kiedy uczą się chodzić, przewracają się, bo nie potrafią jeszcze dobrze chodzić czy ktoś każe swoje dziecko za to, że się przewróci? Nie, raczej zachęcamy dziecko, żeby dalej próbowało, nawet jeśli ba się przewrócić. W szkole jest inaczej. Jeśli zrobisz błąd, to jesteś za to ukarany. Przynajmniej tak było w szkole za moich czasów. Ale wydaje mi się, że chociaż już od dawna nie chodzę do szkoły, to niewiele się zmieniło. Od tamtej pory Kochani, zachęcam was do robienia błędów To jest chyba jedyny sposób, żeby się czegoś nauczyć Kiedy mówimy w obcym języku To oczywiście robimy różne błędy Błędy gramatyczne, błędy wymowy To jest normalna rzecz I wszyscy to rozumieją Uczymy się czegoś, bo tego nie umiemy Nie musicie nikogo przepraszać za to, że robicie błędy. Wiem, że nie jest łatwo pokonać swój strach i powiedzieć coś po polsku przed wieloma osobami, powiedzieć coś do mikrofodu. Dlatego bardzo doceniam, że przysyłacie do mnie swoje nagrania. Dziękuję bardzo za każde nagranie. Dziś posłuchamy nagrania od Olega. Zapraszam. Dzień dobry, Piotr. Słuchałem cię przez długi czas, a teraz postanowiłem zapisać dla Ciebie nagranie. Nie wiem, co to będzie. Początek będzie taki. Pewien człowiek miał kota. Kot miał dość siedzenia w domu i łapanie myśli. Postanowił opuścić człowieka i zobaczyć świat. To było... Pierwsza bajka, co ja kiedyś oglądał po polsku. Później mój syn oglądał ją wiele razy. Tak wiele się nauczyłem. Nie wiem, jak to się stało. Szukał w internecie ukraińskiej bajki dla swojego dziecka i znaleźłem to po polsku. Bardzo mi to się spodobało, ale trochę był zdenerwowany, że nie rozumiem wielu ilość słów. Wtedy zdecydowałem uczyć się polskiego. Pamiętam, jak ty, Piotrze, później opowiedziałem, że e, ludzie są leniwi, a ja nie jestem aż takim wyjątkiem. E, jakoś potem przeczytałem, że ukraiński język podobny do polskiego prawie na 30 odsetków. Natychmiast e, rosyjski język Podobny do ukraińskiego tylko na 22 odsetki. Pomyślałem, że dlaczego nie. Człowiek e, musi się rozwijać. Na początku uczył przez e, programu Rosetta Stone, a potem przez przypadek usłyszał się realpolish.pl i bardzo szybko wszystko poprawiło. E, wiem, że zupełnie robię wiele blendów, ale myślę, co to nic złego. Będę lepiej. Chciałbym podziękować za Twoje prace, za Twoje podcasty. E, życzę wszystkiego dobrego, życzę Ci zdrowia, sukcesów e, Ciebie i Twojej rodzinie oraz legendarny jobby. Do widzenia. O, przepraszam, zapomniałem. Nazywam się Olek. Ja z Krzywego Rogu. To jest duże miasto w centrum Ukrainy. Nie tak duże, jak długie. Jego długość składa więcej niż 120 km. Uczy się polskiego przed rok ale nie intensywnie. Gdyby studiował więcej czasu, miałby lepsze wyniki. E... No i jeszcze chciałbym opowiedzieć o jednej rzeczy. Myślę, że tylko Bóg wie, dlaczego my coś robimy. Mówimy o tym, że po prostu zaczęłam uczyć się polskiego od ciekawości. Teraz Moja córka studiuje na Uniwersytecie Mickiewicza w Poznaniu. I kiedy już wrześni e, przybyliśmy do Poznania, nie miałem praktycznie żadnych problemów z komunikacją. Wszystko to dzięki Tobie. Dzięki jeszcze raz. Do widzenia. papa. Pa. Dziękuję bardzo za wspaniałe nagranie. Olek, powiedziałeś, że wiesz, że robisz dużo błędów, ale że to nic złego Doskonale, właśnie o to chodzi Jestem pewny, że osiągniesz sukces Sukces, już mówisz bardzo dobrze Ale jestem pewny, że jeśli będziesz dalej bawił się nauką języka polskiego To będziesz mówił jeszcze lepiej Właśnie dlatego, że nie boisz się robić błędów i druga rzecz, o której mówił Olek Nigdy nie wiemy, jaki jest prawdziwy cel Tego, co robimy w życiu Myślę, że nauka języków to jakby Otwieranie się na zupełnie nowe światy Nowe możliwości Tobie przydał się już język polski Podczas pobytu w Poznaniu Ale myślę, że jeszcze wiele, wiele razy będziesz mógł Cieszyć się z tego, że Dobrze mówisz po polsku Dziękuję Ci Oleg Za nagranie Pozdrawiam Ciebie i całą rodzinę Pozdrawiam córkę I życzę jej sukcesów w nauce Jak widzicie Nauka języków przez słuchanie i czytanie Jest nie tylko skuteczna Ale również bardzo ciekawa Zachęcam Was do słuchania podcastów Nie tylko moich Oczywiście moje są najlepsze <śmiech> Żartuję Żartuję oczywiście Słuchajcie wszystkiego, co was interesuje Im więcej, tym lepiej Wydaje mi się, że jeśli słuchamy Czytamy przez godzinę dziennie To powoli daje to rezultaty Oczywiście trzeba to robić systematycznie I przez dosyć długi okres czasu Ale powoli zobaczycie poprawę Godzina dziennie, czy to jest dużo? Wiadomo, nie jest łatwo znaleźć wolny czas. Jak znaleźć godzinę na słuchanie? Ale okazuje się, że nie jest to aż takie trudne, bo przecież można słuchać, nie wiem, robiąc jednocześnie coś innego, można wykorzystać czas podczas podróży do pracy, do szkoły, w ciągu dnia jest wiele, wiele takich chwil, kiedy możemy słuchać. Niekoniecznie trzeba przecież słuchać całą godzinę od razu. Nic nie przeszkadza, żeby wykorzystać 15 minut podczas jazdy metrem. Kilka razy 15 minut i już mamy godzinę. Zachęcam Was do słuchania. Nie zawsze macie tekst jednocześnie z nagraniem, to jest ważne, szczególnie dla początkujących. Jeśli nie rozumiemy wielu słów, no to wtedy czasami przestajemy rozumieć, o co chodzi i to nas bardzo frustruje, prawda? Dlatego ważne jest, żeby mieć tekst, bo wtedy możemy spojrzeć do tekstu, przeczytać go najpierw. Nawet jeśli nie rozumiemy czegoś, to możemy to przetłumaczyć i kiedy tekst jest już zrozumiały, wtedy należy tylko mm, słuchać, słuchać wiele razy tego samego. Polecam wam taką metodę, jeśli słuchacie podcastów, do każdego podcastu macie tekst, jeśli słuchacie kursu z historyjkami, to też macie tekst. Czytanie tekstu jest bardzo ważne mm, i warto sobie przetłumaczyć to, czego się nie rozumie. Nie chodzi o dosłowne tłumaczenie, chodzi o to, żeby zrozumieć kontekst, zrozumieć historię, a nie każde słowo. To nie jest takie bardzo ważne, żeby rozumieć każde słowo. Zrozumieć całą historię to jest najważniejsze i później dużo, dużo, dużo razy tego słuchać. Trochę się rozgadałem. Dziś da początek, ale myślę, że te rady będą dla Was pomocne. Kochani, tak jak mówiłem, ostatnio trochę chorowałem. Nic ciężkiego, po prostu bolało mnie gardło. Miałem chrypę. Wydaje mi się, że wciąż słychać, że mam trochę inny głos. W pracy, kiedy byłem, jedna z koleżanek zapytała mnie: A próbowałeś? kosinum I wtedy przyszedł mi do głowy temat dzisiejszego podcastu Myślę, że to będzie ciekawe Może trochę kontrowersyjne? Zobaczymy Kontrowersyjne tematy są zawsze bardzo ciekawe Muszę wam powiedzieć, że jakieś 15 lat temu Próbowałem tego leku homeopatycznego Z jakim skutkiem? Czy mi pomogło? Trudno to teraz powiedzieć. Na pewno wyzdrowiałem wtedy, ale czy od tego leku, czy od innych, czy organizm sam wtedy zwalczył chorobę? Eee, trudno powiedzieć. teraz tego nie wiem. W każdym razie, dziś chcę porozmawiać, podyskutować, zastanowić się nad lekami homeopatycznymi. Myślę, że to temat kontrowersyjny, że wielu z was będzie obrońcami homeopatii ale też wielu będzie jej przeciwnikami. Jednak myślę, że tematy kontrowersyjne są bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony. Nie mam zamiaru nikogo potępiać, nikogo namawiać do używania tych leków albo, albo zniechęcać. Moim zdaniem każdy może leczyć się tak, jak to uważa na najlepsze dla siebie. Warto też Poznać fakty. Warto dowiedzieć się, yy, jakie są za i przeciw. Warto dowiedzieć się, jak działa homeopatia. 500 milionów ludzi na świecie używa leków homeopatycznych. To naprawdę bardzo dużo. Czy tak wielu ludzi może się mylić? Nawet angielska królowa przyzdaje się do tego, że bierze leki homeopatyczne. Ale co to właściwie jest? Na czym polega homeopatia? W skrócie można powiedzieć, że jest to system rozcieńczania czynnika aktywnego w wodzie albo w alkoholu. Rozumiecie słowo rozcieńczać? Co to znaczy? Rozcieńczać. Rozcieńczać to znaczy. Zmniejszać stężenie roztworu, czyli rozrzedzać, rozwadniać, dodawać więcej wody. Na przykład, jeśli mam sok pomarańczowy, przypuśćmy, że mam 1 litr soku i dodam do niego tyle samo wody. Dodałem 1 litr wody. To będę miał rozcieńczony sok w proporcji 1 do 1 jeśli dodam jeszcze 1 litr wody to będę miał sok rozcieńczony w proporcji 1 do 2 jedna część wody i dwie części mm, przepraszam jedna część soku pomarańczowego i dwie części wody myślę, że teraz już doskonale rozumiecie co to znaczy rozcieńczać o tym, jakie rozcieńczenia stosuje się w homeopatii, zaraz opowiem, bo to jest bardzo ciekawe. Zacznijmy od, jednak od historii. Zawsze warto cofnąć się do samego początku. Jak powstała homeopatia? Kto to wymyślił? Było to pod koniec XVIII wieku, czyli jakieś 200 lat temu. Niemiecki lekarz Samuel Haneman zaproponował nową formę leczenia. Tamte czasy były dosyć dziwne. W tamtych czasach często leczenie ludzi polegało na upuszczaniu krwi albo podawaniu chorym rtęci na przykład, czyli bardzo groźnej trucizny. Normalne było, że gdy chory nie zdrowiał, to lekarz dawał mu jeszcze więcej rtęci. Rtęć miała pomóc. Ale Haneman postanowił spróbować, co by było, gdyby zmniejszyć dawkę rtęci. No i rzeczywiście to pomogło. Ludzie nie umierali już tak szybko. Nic dziwnego, skoro nie podawano ludziom trucizny, Albo podawano jej mniej To ludzie nie umierali tak szybko Heneman zaczął zmniejszać dawkę rtęci coraz bardziej, coraz bardziej Zaczął dodawać jej bardzo, bardzo, bardzo malutko Jak Hahnemann rozcięczał rtęć Po prostu wpuszczał kropelkę rtęci do, do wody I bardzo dobrze mieszał Potrząsał buteleczką z roztworem Uderzając mocno ręką o Biblię Wydawało mu się, że im mocniej potrząsa Im mocniej uderza w Biblię Tym lekarstwo działa lepiej, skuteczniej Takie były początki homeopatii Potem Hahnemann zaczął rozcieńczać też inne substancje jego teoria mówi, że podobne należy leczyć podobnym, o co tu chodzi. Ważne jest, żeby dobrze to zrozumieć. Postaram się wam to wyjaśnić. To nie jest tak samo jak ze szczepieniem, ze szczepionką. Szczepienie polega na wprowadzeniu małej ilości wirusa do organizmu człowieka, po to, żeby nasz organizm Wytworzył przeciwciała Po to, żeby nauczyć nasz organizm Jak bronić się przed tym wirusem Wprowadzamy małą ilość wirusa A nasz system obronny System immunologiczny Zostaje sprowokowany do działania Właśnie przez tą małą ilość wirusa System immunologiczny Likwiduje tego wirusa, uczy się jak to zrobić Jednak idea Hanemana Podobne leczyć podobnym jest zupełnie inna Według niego, żeby wyleczyć jakieś symptomy Należy to leczyć tym, co wywołuje właśnie identyczne symptomy Czyli na przykład, jeśli łzawi Ci oko Łzy płyną z oka, lecą łzy z oka, to powinieneś leczyć to oko na przykład cebulą. Dlaczego? Cebula powoduje łzawienie oka, więc to jest właśnie symptom. Łzawienie oka, więc powinna wyleczyć również łzawienie oka. Podobne, lecz podobnym. Taka zasada. Ok? Myślę, że się rozumiemy. Podobne, lecz podobnym. Heneman uważa, że rozcieńczony sok z pokrzywy leczy wysypkę na skórze. Dlaczego? Bo nierozcieńczony sok powoduje wysypkę na skórze. Ok? Według tej samej zasady jad węża leczy sztywność, a na przykład kofeina leczy bezsenność. Co jest najbardziej ciekawe, leczenie jest tym bardziej skuteczne, im bardziej rozcieńczony jest aktywny składnik. Inaczej mówiąc, im mniej jest aktywnego składnika, a więcej wody, w tym wtedy lekarstwo jest bardziej skuteczne. To jest niezwykle ciekawe według mnie. Leki homeopatyczne mają oznaczenia, oznaczenie rozcieńczenia. Na większości leków znajdziecie oznaczenie 40C. 40C oznacza to, że aktywny składnik był rozcieńczony 40 razy w proporcji 1 do 100. Czyli pozostała tylko jedna część substancji aktywnej, w 100 do potęgi 40 częściach wody 100 do potęgi 40 oznacza 100 razy 100 razy 100 razy 100 I tak 40 razy <grych> Czyli mamy jedną część aktywnego składnika Na biliony, bilionów, bilionów części wody Jak myślicie ile to jest? Jedna kropla w wannie wody? Czy takie rozcieńczenie wystarczy? Nie, wanna jest za mała. Może trzeba napełnić basen wodą i dodać tam jedną kroplę substancji aktywnej. Czy to da nam dobre rozcieńczenie? Jak myślicie? Nie, za mało wody. Basen jest zbyt mały. Potrzebujemy więcej wody. Nawet jezioro jest zbyt małe. A kropla w oceanie? Czy to jest dobre rozcieńczenie? Okazuje się, że nawet ocean jest zbyt mały Żeby otrzymać rozcieńczenie takie Jak jest w leku oscilocosinum Potrzebujemy więcej atomów Niż jest w układzie słonecznym Preparat ten jest oznaczony jako 200C co oznacza, że był rozcieńczany 200 razy w stosunku 1 do 100. Czyli rozcieńczenie wynosi 1 do 10 do potęgi 400. <śmiech> Musicie wiedzieć, że liczba atomów we wszechświecie, którą możemy obserwować, to tylko 10 do potęgi 80. W każdym razie to są ogromne rozcieńczenia Dla nauki takie rozcieńczenie nie ma sensu Ponieważ nie można zmierzyć Czy jakikolwiek składnik aktywny jest zawarty nadal w roztworze Jeżeli weźmiemy dwa różne leki homeopatyczne To w laboratorium nie można ich odróżnić Nie można znaleźć w nich żadnej substancji aktywnej ale akurat homeopaci nie martwią się tym, że w leku nie znajduje się substancja aktywna. Ważne jest zupełnie coś innego. Według homeopatów woda ma pamięć. I dzięki temu woda pamięta, co znajdowało się w niej wcześniej. To bardzo ciekawe. Kiedy słucham tego wyjaśnienia, zadaję sobie zawsze pytanie... Ale czy woda nie pamięta różnych zanieczyszczeń, które kiedyś w niej były, zanim została powiedzmy oczyszczona w laboratorium? Przecież woda, która jest na ziemi jest ciągle ta sama, to jest obieg zamknięty Czy woda zapomniała, co było w niej wcześniej? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji homeopaci twierdzą, że najważniejsze jest energetyzowanie wody przez potrząsanie to właśnie wtedy lek homeopatyczny nabiera mocy zatem mieszamy czynnik aktywny z wodą rozcieńczamy, mieszamy czyli energetyzujemy rozcieńczamy, mieszamy Rozcieńczamy, mieszamy i powtarzamy to setki razy Tak długo, aż w roztworze nie pozostanie nic substancji aktywnej Tak to mniej więcej wygląda Sami widzicie, że ten sposób leczenia jest bardzo kontrowersyjny Ale może jest to metoda skuteczna Jaka jest skuteczność homeopatii? Okazuje się, że badania przeprowadzone w klinikach nie potwierdzają wyższej skuteczności homeopatii nad efektem placebo Nigdy nie udało się potwierdzić skuteczności żadnego leku homeopatycznego Preparaty homeopatyczne są uznawane za bezpieczne dla zdrowia To jest oczywiste, przecież składają się głównie z wody Często również z cukru i laktozy Gorsze jest to, że homeopaci namawiają pacjentów do unikania medycyny konwencjonalnej Na przykład namawia się do nieszczepienia dzieci przeciwko chorobom zakaźnym A w zamian za to poleca się podawanie leków homeopatycznych Homeopaci niektórzy nie polecają antybiotyków i leków przeciw malarii to już jest dosyć niebezpieczne według mnie. Homeopatia jest stosowana w wielu krajach na świecie, ale sytuacja prawna jest różna w różnych krajach. Chyba najbardziej pokochali homeopatię Szwajcarzy, bo tam wpisano do konstytucji homeopatię jako metodę, która jest refundowana przez rząd. Odbyło się głosowanie, i okazało się, że większość ludzi chce, żeby rząd refundował leczenie metodą homeopatii. A jaka jest sytuacja prawna w Polsce? W Polsce nie wymaga się od preparatów homeopatycznych potwierdzenia ich skuteczności. Na przykład, żeby wprowadzić lek konwencjonalny, wytwórca musi potwierdzić badaniami jego skuteczność ale w przypadku leku homeopatycznego takie badania nie są wymagane. Normalne leki, zanim, zostaną, zanim dostaną pozwolenie na sprzedaż, muszą przejść przez mnóstwo testów. To jest bardzo kosztowne i czasochłonne. Oczywiście jest bardzo ważne, bo chcemy upewnić się, jak działa lekarstwo. Czy nie ma skutków ubocznych, ale jednocześnie leki homeopatyczne mogą być wprowadzane do obiegu bez testów. Czy to ma sens? Hmm. No nie wiem. W Polsce lekarze mogą przepisywać pacjentom preparaty homeopatyczne, ale homeopatia nie jest specjalizacją lekarską. Rada Naczelna Izby Lekarskiej to jest taki nadzór nad lekarzami. Tutaj w Polsce ta rada uznała używanie homeopatii przez lekarzy za błąd w sztuce lekarskiej, a przepisywanie leków homeopatycznych za nieetyczne. Co ciekawe w Polsce homeopatą może zostać każdy. Nie trzeba być lekarzem, wystarczy przejść kurs. W Polsce można odbyć kurs. W Sopocie jest taka szkoła. Kurs odbywa się w formie comiesięcznych zjazdów w piątki, soboty i niedzielę. Myślę, że homeopatia jest wielkim biznesem. Pomimo braku dowodów skuteczności jej popularność wzrasta. Coraz więcej ludzi chce leczyć się tą metodą. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, Ostrzega przed stosowaniem homeopatii w leczeniu malarii, grypy, gruźlicy i HIV. Homeopaci są najczęściej bardzo miłymi ludźmi. Każdy pacjent lubi przyjść do gabinetu i być dokładnie wysłuchanym. Homeopaci właśnie najczęściej tak robią. Długo rozmawiają z pacjentami. Gdyby tak konwencjonalni lekarze też tak długo, tak dokładnie przeprowadzali wywiad lekarski, to na pewno byłoby bardzo dobre. No, ale jakie wtedy by były kolejki do lekarzy, przynajmniej tutaj w Polsce. Nie chcę nawet o tym myśleć. Już teraz w Polsce jest za mało lekarzy. Gdyby każdy rozbawiał z pacjentem przez godzinę, wolę nie myśleć nawet, co by się działo. Według mnie podkreślam, to jest moje zdanie możecie mieć swoje według mnie homeopatia polega na tym że przychodzisz do lekarza który cierpliwie wysłuchuje twoje problemy a potem daje ci coś co ma poprawić twoje samopoczucie właśnie dlatego że tego się spodziewasz tak właśnie działa efekt placebo jeśli wrzucę do oceanu Jedną tabletkę aspiryny, a potem nabiorę szklankę wody z oceanu i wypiję tę wodę. To jest właśnie homeopatia. Zwolennicy powiedzą, nie, przecież wstrząsanie jest ważne, energetyzacja wody jest ważna, pamięć wody. To jest najważniejsze w homeopatii, pamięć wody. Ale co to jest pamięć wody? Otóż francuski lekarz Jacques Benveniste próbował naukowo dowieść zjawisko istnienia pamięci wody. Opisał wiele eksperymentów, w których dowodził transmitowanie informacji przez wodę. W 1991 roku dostał nawet Nagrodę Nobla za swoje badania. Ale to była satyryczna nagroda Nobla Nagroda IG Nobla To zresztą nie jest nic złego Andrzej Game Dostał IG Nobla Za badania nad lewitującymi żabami W polu magnetycznym Ale potem dostał zwykłego Nobla Za odkrycie grafenu Zatem dostanie IG Nobla To naprawdę nic złego Profesor Jacques Benwinist twierdzi, że woda ma pamięć Nawet jeśli rozcieńczymy ją biliony razy To nadal pamięta, co wcześniej w niej się znajdowało Na przykład woda zawiera informacje o roślinie Z której ją wyciśnięto okay? Wyciśnięto sok z jakiejś rośliny yy, I woda, która jest w tym soku pamięta z, jakiego, z jakiej rośliny pochodzi Pamięcią wody zainteresował się Francuski laureat Nagrody Lob Nobla Luc Montagnier On dostał nagroda, Nagrodę Nobla Za odkrycie wirusa HIV Ale teraz interesuje się Prowadzi badania Właśnie nad pamięcią wody Na przykład wykrył Sygnały elektromagnetyczne emitowane przez DNA i przetransmitował to przez internet, wykorzystując właśnie pamięć wody. Yy, zaraz opowiem w skrócie, jak doświadczenie wyglądało. Kropla wody z DNA zainfekowanego wirusem HIV została wprowadzona do czystej wody. Okej? Okay? Potem to wszystko było rozcieńczane setki razy. Tak jak właśnie czyni się to w homeopatii. To tak jakby włożyć DNA do wody, a potem je wyjąć przez ogromne rozcieńczanie wody. OK? I kiedy próbka była już tak rozcieńczona, że nie było w niej DNA, przyszedł czas na zakodowanie przez... Próbkę było przepuszczane pole elektromagnetyczne. Powstawał sygnał elektryczny, który był przetworzony na cyfry, a to trafiało do komputera. OK, Profesor zapisał ciąg cyfr w komputerze, a te cyfry reprezentowały DNA, które kiedyś było w tej próbce. Przez wodę przepuszczono pole elektromagnetyczne, które wytworzyło jakby dźwięk, który został, można tak to sobie wyobrazić, został zapisany cyfrowo w komputerze. I potem ten plik został przez internet wysłany do innego laboratorium. A tam DNA zostało zrekonstruowane z tego pliku. Fala elektromagnetyczna utworzona z tego pliku została przepuszczona przez wodę Woda jakby słuchała przez godzinę tej muzyki. OK. I co się okazało? W wodzie pojawiło się DNA. 98% zgodności z tym DNA, które było wysłane. To jest prawdziwa teleportacja DNA. Czy słyszeliście kiedyś o Linusie Paulingu? Człowieku, który uznawany jest za jednego z najlepszych chemików XX wieku. Pauling w 1954 roku dostał nagrodę Nobla. Po kilkunastu latach chciał przekonać świat, że witamina C jest dobra na wszystko. Od zapobiegania przeziębieniom po raka. Sam zachorował na raka. Chociaż jadł bardzo duże ilości witaminy C Powiedział jednak, że gdyby nie brał witaminy C To zachorowałby o 20 lat wcześniej <śmiech> Oczywiście to nie ma nic wspólnego z badaniami Luca Montagnier Ale chciałem wam pokazać, że nie wszystko to co mówią hmm, Byli nobliści Na pewno jest prawdą Zawsze trzeba uważać, trzeba być krytycznym co więc sądzicie o homeopatii? Czy myślicie, że jest skuteczną metodą leczenia? Ja oczywiście nikogo nie namawiam do odrzucania tej metody. Nie namawiam też do używania leków homeopatycznych. Każdy z nas musi podjąć decyzję i żeby podjąć dobrą decyzję trzeba wiedzieć, jaka jest prawda. Dlatego zachęcam was, Poszukajcie na własną rękę materiałów dotyczących homeopatii. Poszukajcie, jakie są za i jakie przeciw. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was i miło spędziliście czas słuchając o homeopatii po polsku. Jeśli nie wszystko rozumiecie, nie wszystko to, co powiedziałem, jest zrozumiałe, to oczywiście możecie też przeczytać transkrypcję podcastu przypominam, że transkrypcje są dostępne dla subskrybentów moich programów premium i klubu VIP mam nadzieję że wszyscy są zdrowi i nikt z was nie musi brać ani leków homeopatycznych ani leków konwencjonalnych M mam nadzieję, że jesteście zdrowi, życzę wam wszystkim zdrowia zachęcam was do przesyłania nagrań i oczywiście do robienia błędów tylko ten się uczy kto robi błędy dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś, dziękuję Olegowi za jego nagranie, czekam na wasze nagrania życzę wszystkim, żebyście byli zdrowi, żebyście nie musieli brać żadnych lekarstw ani konwencjonalnych, ani homeopatycznych. Trzymajcie się zdrowo. To wszystko na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa. To był podcast Real Polish. Kto więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.